Chciałbym rozwinąć temat i tą myśl, którą zaczął Mateusz odnośnie wiersza ósmego. Ta mowa szczera i nienaganna, czy też w innych tłumaczeniach zdrowa mowa. Zdrową mowę można mieć wtedy i zdrowo nauczać, zdrowo dalej podawać, jeżeli i też zdrowo zbieramy. Jeżeli zbieramy, czy Uczymy się z niedobrych źródeł ze, źródeł, ze źródeł niezdrowych, to wtedy bardzo, bardzo ciężko, nie chcę powiedzieć, że wręcz prawie niemożliwe jest, żeby zdrowo mówić, czy zdrowo nauczać. Bardzo dobrze to możemy widzieć na przykładzie apostoła Pawła, który zwraca się do Tymoteusza i wręcz mówi Tymoteuszu, Ty wiesz, od kogo się nauczyłeś. Ty wiesz, że nauczyłeś się z dobrego źródła. I to nie chodzi o to, że Paweł chciał siebie wywyższyć, swoją naukę wywyższyć, ale Paweł po prostu chce pokazać, nauczyłeś się ode mnie, który ja przejąłem to od Pana. Czyli tak jakbyś się nauczył od Pana. I ten znany wiersz, tylko żeby pokazać zasadę, który Paweł mówi do Tymoteusza w drugim liście, w drugim rozdziale, w drugim wierszu A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków To przekaż ludziom godnym zaufania Którzy będą zdolni i innych nauczać Widzimy tutaj te cztery generacje Generacje zmieniają się Ludzie się zmieniają, ale słowo Pozostaje to samo To co słyszałeś ode mnie To masz ty usłyszeć Później kolejni, później kolejni i jeszcze Inni Słowo się nie zmienia Jest to dobre słowo, to zdrowe słowo Dobre źródło i ono jest przekazywane dalej. Dzisiaj może to być problematyczne, szczególnie dla ludzi młodszych, bo różnego rodzaju nauka jest ogólnie dostępna. Jest to też niebezpieczne, bo dzisiaj mamy takie narzędzia jak internet, gdzie można czytać różnego rodzaju rozważania, wykłady, słuchać jakichś głoszeń, kazań różnego rodzaju na YouTubie, nie tylko, ale musimy wiedzieć, że nie wszystko co nosi tytuł Bóg, nie wszystko, gdzie w tytule jest zawarte słowo Biblia, nie wszystko jest dobre. Bardzo często pod pozorem tych tytułów, tych chrześcijańskich rzeczy kryją się niebezpieczne nauki. Dlatego jeżeli chcemy zdrową mową się posługiwać, tym zdrowym słowem dobrze jest, jeżeli będziemy korzystać ze zdrowych źródeł. My takie źródła mamy. Mamy mnóstwo literatury, która jest przetłumaczona na język polski. Mamy braci, co do których jesteśmy pewni, że możemy za nimi iść. I dobrze jest skorzystać ze sprawdzonych źródeł. Kiedyś starszy brat mi powiedział, wiesz, dobrze jest mieć dobre wzorce. To jest nic złego, to jest również myśl biblijna. Żeby oczywiście, my wszyscy wiemy, że i to często wyrażamy, mamy naśladować naszego Pana. Mamy też w świadomości, że jest to wzór niedościgniony, ale mimo wszystko mamy się starać go naśladować i dążyć do doskonałości. Ale to również jest myśl biblijna, żeby mieć autorytety wśród braci, czy siostry wśród sióstr i te autorytety naśladować. Po to też w liście do hebrajczyków pokazani są ci bohaterowie, ci wodzowie, po to, żebyśmy wstępowali w ich ślady. I każdy, jeżeli ma takiego brata, który jest dla niego autorytetem, który posługuje się też tą zdrową nauką i można się nauczyć od niego tej zdrowej mowy, to nie jest to nic złego, żeby takiego brata po prostu naśladować. Czyli po prostu chciałbym jeszcze raz podkreślić tą zasadę, że posługiwać się zdrową mową, zdrową nauką możemy tylko, jeżeli ze zdrowego źródła będziemy się uczyć. Można sobie zadać pytanie. Miły bracie, czy ty jesteś tak pewny, że pewni bracia stoją dobrze? W jaki sposób to poznajesz? To jest esencjalne pytanie dla nas wszystkich. Tu było powiedziane, mamy wiele głosów, wiele wykładów. Nawet różnych kościelnych wykładów, które pod pozorem nie są złe, ale nie zawierają tych głębokich myśli. One są płytkie. I mogą też e, popsuć charakter wierzącego. Ale w tych czasach, co Tytus służył z Pawłem, to Paweł o nim dał świadectwo. To było apostolskie świadectwo. I to czytamy w drugim liście do Koryntian, żeby to pod podeprzeć te myśli, że on miał ten autorytet, chociaż był sam młodym człowiekiem, wśród tych młodych pracować. I dzisiaj też w niektórych zgromadzeniach młodzi zajmują się młodzieżą albo szkółką niedzielną. To są różne zadania, ale są znani przez braci i sióstr w zgromadzeniu, że mogą ich zalecać. Ja apostoł Paweł właśnie w tym drugim liście do Koryntian w ósmym rozdziale, gdzie widzimy, jak już wczoraj mówiłem, Koryntianie mieli trochę uprzedzenie do Tytusa, a nie tylko mówiąc o Pawle, bo on tam był prawie dwa lata. On dał się poznać jako ten dobry pracownik my to czytamy w pierwszym liście do Koryntian ale w tym drugim on wysyła też tego swojego pracownika Tytusa i o nim mówi w tym dwudziestym trzecim wierszu, bo były pytania o Tytusa co to jest za brat on mówi, a jeśli chodzi o Tytusa, jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was jeśli zaś chodzi o naszych braci są wysłannikami zgromadzenia i chwałą Chrystusa. I dlatego też um, jeszcze, jeszcze podaję charakter Tytusa w tym wierszu szesnastym lecz Bogu niech będą dzięki, który wszczepił taką troskę o was w serce Tytusa. Więc ta sprawa nie była umysłu, to była sprawa serca. Jeśli ktoś jest zatroskany o stan zgromadzenia, a takim był apostoł Paweł, o kreteńczyków, którzy, kiedy on to widział, widział też pewne niedo, niedociągłości, widział pewne braki. Ale to nie znaczy, że on to chciał potępić, tylko on chciał wykorzystać to, aby przedstawić tą właściwą naukę, tą zdrową naukę Jezusa Chrystusa. A do tego trzeba było mieć autorytet. On posiadał, ale my wiemy, że apostoł Paweł był też nie przez wszystkich wierzących w Koryntian lubiany. Nawet do dzisiaj pewni teolodzy mówią, tak, te pisma Pawła ale nie wszystkie możemy akceptować, bo właściwie my mamy się trzymać, co Pan Jezus mówił. To kazanie na tej górze, to Mateusza 5 i 6 rozdział, prawda? I to jest oczywiście błędne, ale są i dzisiaj tacy przeciwnicy, bo twierdzą, że Paweł nienawidził kobiet, że był takim, który kobiety uniżał. Tak można powiedzieć. Tak dzisiaj to rozują te e, emancypantki, które e, powiedzmy chcą wyjść poza e, to, co Słowo Boże mówi. Wyrywać to, co im jest niedogodne, a wszczepiać sobie to, dodawać, co im akurat pasuje i wykłada. Dlatego dobrze, że brat Józek tu wspomniał, słuchajcie, nastawiajcie uszy na to dobre słowo, kto mówi. I dlatego apostoł Paweł mógł tego Tytusa, jak widzimy, już e, e, nie tylko koręczczykom, ale również tam, gdzie go zostawił na tym krecie, polecał, bo miał pewien autorytet. Ale też, jak już wczoraj było mówione, to jest list do Tytusa osobisty, tak jak do Tymoteusza. I on, jako młody człowiek, Pochodził z greckiej rodziny nie był wcale Żydem, a więc tam na Krecie byli wierzący z Żydów, którzy byli chrześcijanie i pewnych zasad się też trzymali. To my możemy to z listu apostoła Pawła do Galacjan, cośmy rozważali, to wywnioskować, że mieli swoje pewne rzeczy, co w pierwszym rozdziale są opisane. O, o, o co to chodzi tam? I oto Paweł im walczył, żeby no, nie mógł sam tam zostać, bo musiał do Nikopolis odpłynąć, aby tam przezimować i potem dostać się do Rzymu. Ale ten list tam napisał krótko, zaraz po, o, w, w Nikopolis i, i mówił, nie mówił, że ma, e, tylko ma mieć to staranie o te, o te zgromadzenia, które tam były. Nie jest powiedziane ile. I dlatego... On mógł jako ten dobry przykład być do tych młodych ludzi, czy niewiast, czy mężczyzn. Być dobrym przykładem, ale to nie jest źle, jak apostoł Paweł upomina Tytusa: uważaj na siebie. Bo to jest wyraźnie wpływa, <śmiech> wpływa to w tym wierszu siódmym którym czytamy, tu w liście jest, mam to inne tłumaczenie przepraszam, muszę powiedzieć to które tutaj kupiłem na, na, na tym jest dosyć wczoraj się troszeczkę tym zajmowałem tym listem Tytusa i ten siódmy wiersz jest ważny we wszystkim stawiaj samego siebie za wzór dobrych uczynków w nauczaniu okazuj prawość, powagę czyli widzimy jakie tu były cechy wzór że on postępuje tak jako chrześcijanin, bo apostoł Paweł go zalecał jako tego jego towarzysza i sługi Bożego, tak można powiedzieć. A więc taki towarzysz wiary i sługa Boży musi mieć tą opinię, zewnętrzną opinię od ludzi, że jest on godny napominania czy wykładania słowa Bożego, że on się na tym zna, ale mimo wszystko... W nauczaniu okazaj prawość, czyli trzymaj się Pisma Świętego, tak jak my to mamy w, liście, w drugim liście do Tymoteusza, to tylko chciałbym to przeczytać, to wskazówkę, chwileczkę, list, drugi list do Tymoteusza. Tu chodzi co prawda o Tymoteusza, ale w drugim, w trzecim rozdziale, w wierszu dziesiątym powiedziane jest do Tymoteusza i myślę też, przypuszczam, że apostoł to samo miał zdanie o Tytusie, bo to Tymoteusz też był młodym człowiekiem. Wiersz trzeci rozdział, drugiego listu do Tymoteusza, dziesiąty wiersz, ale ty pojąłeś moją naukę, sposób życia, popatrzcie, sposób życia, dążenia, za czym dążymy, wiarę, wytrwałość, miłość i cierpliwość. I to mówił do młodego ty, Tymoteusza. Potem wiersz 14 tego samego rozdziału. Ty zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co Ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś? Więc ten autorytet apostolski, Paweł poznał tych dwóch młodzieńców dobrze i wiedział, że jak go tam zalecał, to nie zalecał jakiegoś tam wybranego na sympatię młodego chłopaka, żeby tam coś w zgromadzeniu innych pouczał, tylko on był wypróbowany, wytrwały. I ponieważ od dziecka znasz Pisma Święte, tu chodzi o Tymoteusza. Y, Tytus nie znał pism od dziecka, muszę powiedzieć. On nie był Żydem. On nie miał matki Żydówki i ojca Greka, tak jak Tymoteusz. On znał, co prawda, od babci i od matki to słowo. Pięć ksiąg tes Starego Testamentu, o ile y, dobrze wiem. Więc on znał y, tą wiarę, więc tu mówi do Tymoteusza.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 I widzimy, samo słowo nam mówi charakterystykę młodego człowieka, który chce służyć zgromadzeniu. Zgromadzeniu nie ma granic, że musisz mieć 20 czy 30 lat, abyś podjął decyzję służenia Panu. I to służenie Panu zaczyna się naprawdę stopniowo. To są te stopnie, co kiedyś było rozważane. Tak mnie się przypuszczam, że to Max Bileta miał kiedyś taki wykład też w Katowicach i to mi tak trochę to utkwiło w pamięci, może nie całkiem tak jak wam to przekazuję, ale to mówił, że to są te stopnie stopnie wiary, że nie pojmuje się zresztą w pierwszym liście do Tymoteusza mamy to potwierdzenie gdzie apostoł Paweł powiedział o takim też nowotnym, jak to mówi się w Słowie Bożym Młody. Yy, tak, ale nowotę tu, tu kom, konkretnie mi chodzi. W pierwszym liście do Tymoteusza chciałbym to pod, podeprzeć Słowem Bożym. Nie, nie to, co ja mówię, ale Słowo Boże, co mówię. Yy, tak, to jest trzeci rozdział. Szósty wiersz. Tu mówi, nie nowicjusz. Yy, rozumiemy, co to jest nowicjusz. Nie? Który... Yy, Poznał, no jak to się mówi, łyknął trochę tej wiary, tą łaskę od Pana ma i zaczyna się zajmować tym pisem. To nie jest źle, że jest nowicjuszem. Jest przydany do ciała chrystusowego. Ale tu chodzi głównie o, o tą naukę, o pracę wśród wierzących, nie nowicjusz, żeby nie wbił się w pychę i nie wpadał w potępienie diabelskie. Widzimy, oszczega to Słowo Boże. I ja myślę, że apostoł Paweł takie słowa czy do Tymoteusza, czy z Tytusem na ten temat rozmawiał i ich wypróbowywał to tak sobie z lekkim sercem nie powiedział, no to teraz Cię zostawiam, bo myśmy przymocowali statkiem w tym pięknym porcie, ale teraz kapitan podjął inną decyzję, byliśmy parę dni zobaczyłem, że tam są już wierząci których nie znałem, ale zauważyłem coś, teraz cię tu zostawiam, a ja muszę na przezimowanie do Nikopolis, do Macedonii tam pojechać, bo on potem miał tą drogę do Rzymu. I to był ten okres czasu, prawda? I dlatego wiedział, kogo tam zostawił. I widzimy, że jako przykład, jako wzór e, dobrych uczynków w nauczaniu okazuje prawość i.. po wagę. Słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. Tak to też mm, mm, sługa Boży, Tytus, musiał mm, swoim własnym życiem pokazać, okazać, że on jest tego godzien, ale też jak, żeby wiedział, jak postępować, jak się trzymać tego Słowa Bożego. I tu było wspomniane, jest dobrze umiłowani tak na koniec chcę powiedzieć abyśmy my sami się wzięli za Słowo Boże i czytali je z modlitwą oczywiście a to co nie rozumiemy to zostawmy to Panu czytajmy to Słowo ale może mamy jakąś e, e, godzinę w domu czy, czy z pewnymi braćmi jak już było e, wspomniane, którzy w Słowie są dobrze obeznani ja nie mówię o sobie, ale mówię o braciach, którzy faktycznie te głębokie myśli mogą przetransformować. Tak było z, brat, z wierzącym Spurgeon. Nie wiem, czy znaliście tą historię, tylko tak krótko powiem. To on znalazł, jak stał się wierzącym, to stwierdził, że w Biblii jest dużo nieścisłości, niezgodności. Ale się modlił i potem mu zostało tylko kilka. Ale potem powiedział, no panie to nie jest powód, że nie jestem twoim dzieckiem, bo ty rozumiesz, ja też nie muszę wszystko myśli rozumieć ale zauważcie że dzisiejsi ludzie którzy sprzeciwiają się Słowu Bożemu to mieszają to Słowo Boże ze swoją filozofią i potem mówią że się nic nie zgadza w tym Słowie Bożym dlatego, że nie zdają tej nauki albo brną filozofii, to jest list do kolosensów i umiłowani chciejmy też yy, być dla młodych tym przykładem i pomagać im, nie zganiać ich, ale pomagać im i zachęcać do pracy do Pana. To potem będziemy rozważać. Chciałem tylko taki jeden przykład dać odnośnie tego siódmego wiersza końcówki przez niesfałszowane nauczanie i prawość. Pewien człowiek ze świata zagadnął mnie, który zaczynał czytać Słowo Boże, zaczynał poznawać, że wokół niego jest wiele fałszywej nauki i mówi do mnie, jak to poznać w tym internecie, że tam... To jest oddzielone od świątkowych, to jest od innych jeszcze i mówi, jak to rozważyć, która ta nauka jest prawdziwa, a która fałszywa? Za czym tu iść? Czego się trzymać? A ja mu mówię, że należy to skonfrontować ze Słowem Bożym, poznać, na jakiej podstawie się dana grupa zgromadza i czy to Słowo Respektuję, że Pan Jezus na przykład powiedział, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w imię moje, tam jestem ja pośród nich. Czy oni na tej podstawie się zgromadzają, czy na innej? Czy Duch Pana Jezusa jest tą jedyną osobą, która prowadzi ten lud, czy może mają swojego wybranego pasterza? I właśnie takie filary tego słowa, należy w pierwszym rzędzie rozpatrzeć i spojrzeć na to, czy ta nauka jest prawdziwa, czy też może są wymyślone własne na ten temat teorie, które się w ogóle słowa Bożego nie trzymają. I może właśnie się nieraz młodym ludziom wydaje, że no, bo my mówimy, że tu jest najlepiej, czy tam jest lepiej. Właśnie chodzi o to, żebyśmy umieli to rozpoznać, to niesfałszowane słowo, czy ono tak jest właśnie respektowane w, danym, w danej społeczności, czy też może jest pomijane pewne fakty, bo nam się akurat tam tak podoba, że na przykład, dam taki przykład, że niewiasty na przykład zakładają y, chusty na głowy, że wy, wyrażają to y, uniżoność czy może to robią samowolnie w innych y, społecznościach, po prostu nie patrząc na to słowo. Wydaje się, że to jest takie niby błahostka, ale potem możemy poznać, że z takiego czegoś składa się, czy dana społeczność chce iść zgodnie ze Słowem Bożym, czy też chce po prostu pełnić własną wolę. Zdań do końcówki wiersza 5, 8 i 10. To już co prawda wczoraj było zaznaczone, ale jeszcze raz chciałem to podkreślić. Te myśli, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono, nie mając nic złego do nas do powiedzenia i we wszystkim byli ozdobą nauki zbawiciela naszego Boga. Te trzy, powiedzmy, zdania są napisane na końcu tych opisów, które mamy tych trzech grup. I teraz zobaczmy, w piątym wierszu jest napisane, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Żebyśmy mieli tego świadomość, że jeśli jesteśmy własnością Pana i jeśli my w czymś uchybiamy, gdzieś w tych rzeczach, które tu są wymienione, to nie możemy powiedzieć, no to co prawda ja zawiodłem i no okej, okay, jakoś to tam będzie, tylko Pan to bierze do siebie. My wtedy przynosimy ujmę Słowu Bożemu. To jest nasza wielka odpowiedzialność, że my, że to Słowo Boże jemu jest ujma przynoszona, ono cierpi na naszym złym zachowaniu, jeśli byśmy się tutaj uchybiali w tych rzeczach. Dopiero w drugim punkcie jest, aby przeciwnik był zawstydzony i nie mógł nic o nas złego powiedzieć i dopiero na końcu jest to wspomniane, że wtedy, abyśmy byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego. To jest nasza wielka odpowiedzialność, że My jesteśmy na samym końcu, jak gdyby tutaj, w tym stopniowaniu. Na pierwszym miejscu jest Słowo Boże. Jeśli my uważamy się, jeśli jesteśmy dzieckiem Bożym i jeśli my w czymś uchybiamy, to miejmy to na uwadze, że na pierwszym miejscu Pan to bierze do siebie, że my tu nie chodzi o nas, tylko tu chodzi o Niego i o Jego Słowę, Słowo, które... Któremu, którego... My, my jakby zawodzimy wtedy Jego i to, to Słowo cierpi, można tak powiedzieć, że cierpi albo jest tak jak tutaj, właśnie ujm ujmę przynosimy Słowu Bożemu, bądźmy świadomi tej odpowiedzialności, jaką mamy właśnie, jeśli czytamy o tych rzeczach, które tutaj apostoł wymienia. Jeśli chodzi o Yy, właśnie nie mając o was nic złego do powiedzenia yy, tutaj jesteśmy bardzo blisko pewnego niebezpieczeństwa bo yy, żeby nic nie można było złego powiedzieć to są dwie strategie jedna kierować się w życiu metodą co ludzie powiedzą druga ta właśnie zalecana tutaj aby trzymać się słowa Bożego i być widocznym dla świata nie schowanym pod łóżkiem, nie schowany pod korcem, tylko transparentni, że ci ludzie z zewnątrz nas widzą i mimo to, że nas widzą nie mają o nas nic złego do powiedzenia. Parę lat temu była głośna taka sytuacja, że grupa religijna, która uchodzi w społeczeństwie za bardzo porządną miała wakacje nad jeziorem. Uchodzą oni za ludzi w ogóle nie używających alkoholu i jak pływali po jeziorze, to wszyscy się tam oddali pijaństwu. I doszło do tragedii. Było kilka osób, które w wyniku tego po prostu utonęło. I utonęło nie dlatego, że nie można było im pomóc, tylko właśnie chcieli, żeby nic złego nie było do powiedzenia, więc nie zawiadomili służb ratunkowych i tragedia się tylko rozwijała ku gorszemu. I to jest bardzo złe takie podejście, co ludzie powiedzą. Nie, my mamy patrzeć, co Słowo Boże mówi i wtedy nikt nie będzie mógł nam nic złego o nas powiedzieć jeśli będziemy się kierować Słowem Bożym. Bałagan można albo schować do pudełka pod łóżkiem, jak przychodzą goście, albo sprzątnąć. I tutaj Słowo Boże mówi, że po prostu mamy mieć porządek, a nie chować po pudełkach bałagan. Nie mamy mieć zamurowanych okien w salach zgromadzeń, nie mamy mieć wysokich murów, tylko mamy zwyczajnie żyć zgodnie ze Słowem Bożym, i wtedy będzie możliwe to, żeby być ozdobą Słowa Bożego. Bo bycie ozdobą nie jest możliwe w przypadku bycia biernym. O ile ta rzecz, żeby nic złego nie mieli o nas do powiedzenia, da się zrobić w ten sposób, że się wszystko pochowa, to o tyle, żeby być ozdobą, to już jest to otwarte działanie. I że jesteśmy obserwowani. Albo jeżeli weźmiemy domy to nie da się tego ukryć. Wszyscy nas obserwują. Nasze dzieci gdzieś funkcjonują w świecie, idą na zakupy, chodzą do różnych szkół, czy w inny sposób kontaktują się ze światem. I też nasze domy są widoczne. I jeżeli teraz obserwowani jesteśmy z zewnątrz, to możemy sobie wziąć pod uwagę właśnie słowa Pana Jezusa, na przykład z Łukasza, 14 rozdział.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 o, ten człowiek się nawrócił do Pana Jezusa i teraz zaczyna budować taką wieżę. I jesteśmy obserwowani przez świat. Czy będziemy tą wieżę budować, czy położyliśmy tą wieżę na dobrych fundamentach, czyli na Panu Jezusie, na Słowie Bożym, czy też będziemy budować po swojemu. Jeśli będziemy budować po swojemu, ta wieża się nie ostoi, zawali się. I jeżeli rodzinę zbudujemy też niezgodnie ze Słowem Bożym, to to się będzie w różnych miejscach rozłazić. A ten drugi rozdział y, Tytusa, na przykład dla mnie osobiście, z powodu moich obowiązków zawodowych, jest kolejnym przykładem mądrości Bożej, że ta mądrość Boża również wchodzi w zakres tego, co wiemy z nauki. Nieraz, y, jeśli się analizuje Słowo Boże, pod kątem zgodności z nauką, czy to z fizyką, czy z chemią, czy z astronomią. Jesteśmy zadziwieni, jak bardzo jest to zgodne. Dla mnie, jako ekonomisty, szokujące jest to, że wszystkie najnowsze teorie ekonomiczne, które znam, są zgodne ze Słowem Bożym. Że Słowo Boże już dawno o tym mówi, czy o zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu kosztami. Te rzeczy są po prostu spójne, i jeżeli się na to w ten sposób spojrzy, na te zalecenia co do porządku domowego, to swego czasu prowadziłem taki wykład Finanse Rodzinne, Family Finance. I tam analizowaliśmy porządek domowy pod różnymi kątami, czy jak pracowało dwóch dorosłych w domu, jak wyglądały przepływy pieniężne, jak wyglądały przepływy pieniężne, gdy pracował tylko jeden dorosły w domu, jak to wyglądało, gdy była dwójka dzieci, jak, było, jak była czwórka dzieci. I zadziwiające było to, że z wyjątkiem jakichś ekstremalnych przypadków, gdy oboje rodziców miało jakieś strasznie wysokie kompetencje i strasznie wysokie zarobki, to przy przeciętnym dochodzie to zawsze wychodziło tak, że opłacało się, żeby jeden dorosły pracował, a drugi dorosły zajmował się domem. Słowo Boże nazywa to, że to miejsce siostry jest pilnowanie domu, a miejsce y, brata jest zarabiać. Y, I w każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie też te funkcje są rozdzielone. Jest generowanie przychodów, za to jest odpowiedzialny inny dział, a inny dział za zarządzanie kosztami. Jeżeli robi to jeden dział, to jest balagan. I tak Bóg urządził, że mężczyzna jest od tworzenia przychodów, a żona od cięcia kosztów. I jeżeli ona zarządza tymi kosztami w sposób mądry, to y, naprawdę można się zadziwić. Ja na przykład obserwuję moje życie w porównaniu z innymi kolegami, z którymi zaczynałem y, studia potem tą samą pracę wykonywaliśmy, potem w podobny sposób awansowaliśmy i ja nie mam żadnych po prostu powodów do wstydu, mimo że u mnie żona nigdy nie pracowała. Mało tego, jak rozmawiam, to większość moich kolegów o podobnych dochodach, ale żonach pracujących ciągle mówi, że mają kolejne raty do spłacenia kredytów, są zadłużeni pod korek, jak to się mówi wśród finansistów, a y, po prostu ja słowa kredyt nie znam. Y, nie używam tego typu narzędzia finansowego, bo właśnie Słowo Boże pokazuje, że praca sprawiedliwego wystarczy na życie. I wystarczy w zaufaniu do Pana Jezusa trzymać się Słowa Bożego i wiele ekonomicznych rzeczy, zwłaszcza w takim kraju jak Polska, będzie wystarczające na utrzymanie rodziny bez niepotrzebnych nerwów i brania na siebie niepotrzebnych ryzyk. Nie chciałbym do tego rozważania zamieniać wykład ekonomiczny, ale to jest naprawdę porywające, gdy widzę, że w doskonały sposób te ekonomiczne relacje w Biblii są również przedstawione. I naprawdę, zwłaszcza młodzi wierzący, nie dajcie się zastraszyć. Świat będzie was straszył, że na to wam nie starczy, na tamto wam nie starczy. Róbcie niezgodnie ze Słowem Bożym, tak powie świat. Nie, Słowo Boże jest doskonałe. I jeżeli będziecie budować tą wieżę na właściwym fundamencie Słowa Bożego, to ją ukończycie, ona może nie będzie miała jakichś wodotrysków, jakichś niepotrzebnych dodatków, ale będzie stała pewnie. Kochani, jakbym chciał młodych zachęcić, bo tutaj w pierwszych rzędach są wolne miejsca, a tu widzę, że tylko z pierwszych rzędów bracia wstawają. I, żeby... I to też jest druga rzecz, kochani, właśnie, żeby zachęcić braci, żeby przenieśli się to w pierwsze miejsca, tutaj pierwsze rzędy, i wtedy szybciej staną. Także. Z jednej strony zachęta dla młodych, a z drugiej strony napomnienie dla starszych. Że jeszcze krótkie słowo na temat tego, żeby o nas źle nie mówiono. Co to znaczy źle nie mówiono? Czy to znaczy naprawdę nikt źle o nas mówić nie może? Przeczytamy z Ewangelii Łukasza. 6 rozdział, 26 werset. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. Łukasza, Ewangelia, 6, 26. To są słowa Pana. Biada wam, jeśli wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. Co znaczy źle mówić? Trzeba wiedzieć, czy, czy źle ktoś oceni nas. To znaczy... Pan nas źle oceni. Nie ludzie. Ludzie, za daleko, za blisko. Ludzie mają często złą opinię o nas. I my nie winniśmy zabiegać o dobrą opinię u wszystkich, w znaczeniu, żeby wszyscy dobrze o nas mówili i dobrze myśleli. Tylko o dobrą opinię Pana. To On ma postrzegać to, co czynimy za właściwe, bez względu na ocenę ludzką w innym miejscu czytamy nie pamiętam, gdzie to miejsce jest by czynić to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi może któryś z braci wskaże to miejsce to jest dobre w oczach wszystkich ludzi są rzeczy uniwersalne i Słowo Boże używa takiego bardzo pięknego słowa ja to słowo zawsze podkreślam godzi się. To jest drugi Koryntian. Drugi Koryntian. Koryntian. 8, 20 i 21. Drugi Koryntian 8. Zapobiegając temu, aby nas ktoś nie omawiał w związku z hojnym darem. Ty o tym mówisz? I 21. 21. Starajmy się, staramy się bowiem o to, co dobre nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Ja myślałem, myślałem o innym miejscu, ale tak jest inaczej to dosadnie powiedziane. Chodzi o prostą rzecz. Mamy zabiegać o to, co Pan właściwie ocenia. Są rzeczy, które wszyscy dobrze ocenią, jeśli byśmy dotarli do głębi ich serca, spytali... Osiągnęli serca, spytali, czy to było godziwe, czy to było dobre. Ci ludzie, którzy się sprzeciwiają w rzeczywistości dobru, jak przyjdzie dzień nawiedzenia, już wczoraj był czytany z listu Piotra fragment: oni będą Pana wysławiali w dzień nawiedzenia, przyglądając się baczniej naszym uczynkom. Także nie chodzi o. To żeby by, żebyśmy wszystkim się podobali w tym, co czynimy, żeby to, co czynimy było dobre w oczach wszystkich ludzi, tylko dobre w oczach Pana najpierw. A ludzie? Zostawmy tą ocenę im, bo to nie jest najważniejsze. Nawet między rodzeństwem są yy, różne oceny różnych postaw, wynikające z różnych przyczyn, z braku dojrzałości, z złych doświadczeń, z różnych rzeczy. 3, 4. tu brat podaje, żeby przeczytać przypowieści trzy cztery wtedy znajdzie życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi Chciałbym przejść do y, kolejnego urywku. Urywka. Od dziewiątego wiersza czytamy o sługach. To jest ta kolejna grupa, piąta grupa tutaj wymieniona. I, czy, I czytamy Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim Panom. Chciałbym tylko kilka krótkich słów na ten temat powiedzieć. Już słyszeliśmy to, tych dniach też wczoraj, że ten list szczególnie podkreśla pewną trudność, która się w chrześcijaństwie pojawia, mianowicie to, że albo w ogóle w ludzkości, w towarzystwie, że aktywnie zwalczane są wszelkiego rodzaju autorytety. I to się pojawia też i w tej dziedzinie, dziedzinie powiedzmy bardziej ekonomicznej lub zawodowej. Słowo Boże uczy nas, żeby rozpoznawać, uznawać i podporządkować się tym autorytetom. Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim Panom. I czytamy dalej, na czym to polega. I we wszystkim się im podobali. To znaczy, Słowo Boże nas nie uczy um, Mówi się pochlebstwo, pod dobrze mówię? Pochlebstwo. To znaczy podobać się naszym Panom pod takim, w takim znaczeniu, że czynimy, działamy w taki sposób, żeby po prostu zyskać cielesne korzyści, tylko podobać się im w tym znaczeniu, że oni widzą po nas usposobienie Boże przez poddanie się. I we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się. Ja znam to też z własnego y, życia, też jestem pracownikiem mojego pana, jeśli mogę tak powiedzieć, i myślę, że jedna z najtrudniejszych zadań w takim stosunku jest, żeby się nie sprzeciwiać. To nie znaczy, że my mamy lekkomyślnie i bezmyślnie przyjmować wszelką głupotę, którą się od nas żąda, ale nawet wtedy, kiedy musimy na przykład podać jakąś rzecz pod rozwagę lub podać naszą, nasze zwątpienia to można to czynić w duchu niesprzeciwiającym się i jeśli czynimy to dla Pana w takim usposobieniu i nawet musimy się w pewnej sprawie ustosunkować inaczej, ponieważ mamy inne przekonania od strony Słowa Bożego to Pan to pobogosławi niczego sobie nie przywłaszczając. To znaczy zabierając coś, co nam nie należy. Szczególnie w stosunkach właśnie e, przełożony i Pan to zagrożenie istnieje, ponieważ przełożony e, lub tacy, którzy są nam przełożeni, często są w posiadaniu rzeczy, których my nie mamy. I człowiek będąc w stosunku poddanego jest szczególnie zagrożony w tym, żeby przywłaszczać coś, co nie należy do niego to znaczy nadużywać zaufanie którą nas przełożony nas darzy i dalej czytamy ale we wszystkim okazując doskonałą wierność to znaczy wykonywując swoje obowiązki w ten sposób że ludzie widzą po nas, że jesteśmy pilni, rzetelni i wykonujemy naszą pracę według najlepszych naszych możliwości. I do tego chciałbym też zachęcić, bo w dzisiejszym czasie to nie jest wcale trudne, bo jesteśmy otoczeni towarzystwem, które ogólnie dąży do tego, żeby wykonywać swoją, swoje obowiązki jak najpowierzchowniej. I w takim czasie można być naprawdę dobrym świadectwem. I Pan nam, można powiedzieć, ułatwił pracę przez to, że ogólny poziom myślenia w tym się obniżył. I ten urywek kończy się tym zdaniem, które już rozważyliście, aby we wszystkim zdobili naukę Boga, naszego Zbawiciela. Już kilka słów było na ten temat mówione, dlatego nie chciałem tego powtórzyć, ale chciałbym przytoczyć inną myśl. Mianowicie, dzisiaj w chrześcijaństwie często istnieje, albo słyszymy takie słowa lub głosy, że żeby pozyskać innych, musimy się do nich dostosować. W takim znaczeniu, że musimy po prostu obniżyć nasze, nasz poziom przekonań, żeby inni mieli łatwiej się do nas przyłączyć. A Słowo Boże uczy nas zupełnie coś innego. Chciałbym wam przeczytać jeden wiersz z dziejów apostolskich odnośnie czasów, początku chrześcijaństwa w 5 rozdziale dzieje apostolski 5 rozdział tam czytamy w 13 wierszu powierzących czasu początku, którzy się zgromadzali i czytamy o dziwo w 13 wierszu, że z pozostałych nikt nie śmiał się do nich przyłączyć to znaczy ich życie było nacechowane Taką bogobojnością, nacechowane taką świętością, taką obecnością Bożą wśród nich, że nikt nie odważył się, żeby w obłudny sposób się do nich przyłączyć. Ale jak czytamy teraz dalej, to czytamy w 14 wierszu, o dziwo, przybywało też Panu mnóstwo wierzących, mężczyzn i kobiet. Także nawet na ulicy wynoszono chorych i tak dalej. Można teraz powiedzieć, że to jest paradoks, to jest nielogiczne. Z jednej strony nikt nie odważył się przyłączać, a z drugiej strony czytamy, że mnóstwo ludzi się nawracało. Jak to jest możliwe? Wiecie, na czym to polega? To polega na tym, nie że ci wierzący obniżali swój poziom przekonań Bożych przed tym światem, tylko tym bardziej trzymali poziom przekonań Słowa Bożego i Pan błogosławił to, że się ludzie przyłączali. I na tym to polega. Nasza rzecz nie polega na tym, żebyśmy ludzkimi sposobami pozyskiwali innych i logicznymi wnios wnioskami dochodzili do tego, jak pozyskać innych, albo rzekomo otworzyć im tę możliwość, tylko im bardziej będziemy trzymali się Słowa Bożego, im bardziej moc działania Ducha Bożego wśród nas będzie obecna, tym więcej ludzi się do nas będzie przełączały. To jest, nielogicznie brzmi, ale dla wiary jest to jak najbardziej logiczne. Dlaczego? Bo Bóg błogosławi dzieło swoje. A Bóg nie błogosławi dzieł i przemyśleń ludzkich. I do tego chciałbym bardzo zachęcić, że moc nie polega na ludzkich przemyśleniach i logice, tylko na wykonywaniu woli Bożej. I to samo jest też tu. My zdobimy naukę Boga naszego przez nasze życie. Nie przez ludzkie um, przemyślenia i działania, tylko przez wykonywanie wolę Bożą. Jest to ciekawe, że Słowo Boże nam mówi, że przez takie codzienne rzeczy my zdobimy naukę Słowa Bożego. Dlaczego my nie zdobimy na przykład praktyczne przekonania Pana Jezusa, tylko naukę? Jest to bardzo szczególne i pokazuje nam, że to, co Słowo Boże nas uczy w teorii, i nasze życie codzienne są jeden do jeden ze sobą połączone i nie da się je oderwać jedno od drugiego. Jeśli chcemy wykonywać to, co jest praktyczne, praktycznie miłe Bogu, to musimy znać też myśli teorii na ten temat. dlaczego mnóstwo mężczyzn i kobiet przybywało w zgromadzeniu Bożym pierwszych dni. Ten pozorny paradoks jest nam w tym rozdziale również wyjaśniony, gdy jest przedstawione, czego naucza łaska Boża w dalszych wierszach. Ci właśnie ludzie, którzy przybywali, oni dali się przez łaskę Bożą pouczyć i wyrzekali się bezbożności i światowych porządliwości. I przez to wyrzeczenie się tego bezbożnego życia stawali się ludźmi, którzy mieli szeroko otwarte bramy do wejścia przed oblicze Boże. Chciałbym jeszcze powiedzieć coś do relacji e, sługa Pan. To jest szersza relacja niż tylko relacja zawodowa, chociaż e, słusznie ją odnosimy do relacji zawodowych. Ona obejmuje wszystkie te grupy, e, można powiedzieć, wszystkich tych pozostałych, bo wcześniej widzieliśmy starszych mężczyzn, starsze kobiety, młodszych. Widzieliśmy i to, można powiedzieć, powiązane z relacjami rodzinnymi. Tam, gdzie łatwiej jest jeszcze zasadność autorytetu uchwycić. Ale wobec człowieka obcego, a jeszcze takiego, który jest gnębicielem, ciężko mówić o jakimś gruncie do uznania autorytetu. Ostatnio widziałem młodego człowieka, który stał koło mnie w koszulce, na której miał napisane tak... Oni udają, że mi płacą, ja udaję, że pracuję. Pozornie bardzo słuszne, ale Pan nie udaje, że nam płaci i my nie powinniśmy nigdy myśleć, patrząc na Pana, że jesteśmy usprawiedliwieni do tego, żeby udawać, że Mu służymy. Każdy wierzący człowiek w tej, w tej mowie do sług ma sobie mianowicie uzmysłowić, że właściwym pracodawcą naszym jest sam Pan. To jest też bardzo ważne w relacjach zawodowych, aby wierzący człowiek pozwolił, żeby to Pan wyznaczył mu miejsce pracy. I właśnie Pan wprowadził go na właściwe miejsce Dzisiaj istnieje ogromne pole do zapominania Tej ważnej prawdy Słowa Bożego Jak słyszę czasami młodych braci, siostry wie, Z jaką swobodą, taką budzącą pełne obawy, swobodą dywagują na temat swojego życia, co tam będą się czego uczyć yy, yy, gdzie pracować, jak snują plany, yy, jakie miejsce gdzie zajmą Tam yy, wszystko to byłoby w porządku ale nie słychać tam nic o tym, żeby to było odniesione do Pana czasami słychać to jest radosne że czasami naprawdę słychać ale je, jakże często nie słychać to mam na myśli Jakże często, zbyt często. I w tym kontekście chciałbym to podkreślić, że tu Duch Święty przywracając wszystko na swoje miejsce, gdy czytamy od tych poprzednich wierszy, gdy ciągle mamy do czynienia z jakimś autorytetem, to zabiega o to, abyśmy zrozumieli bardzo podstawową prawdę Słowa Bożego. Chrześcijanin jest człowiekiem zależnym. Dzisiaj jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie, że będziemy bardzo szybko o tym zapominać. Bardzo często się mówi zakonowe, zakonowe. Bracie i siostro, jesteś pod zakonem Chrystusowym. Jeżeli będziesz się z tego wyłamywać, będziesz ponosić ogromne straty. Człowiek wierzący jest człowiekiem zależnym. Tego nas uczy ten fragment. Popatrzmy, ten fragment mówi niech tak będzie, niech tak będzie, niech tak będzie. Dla człowieka, który ma wybujałe i ziemskie pojęcie o wolności, to jest niestrawny fragment Słowa Bożego. Kiedyś brat Darby napisał pismo pewne, które jest znane jako Letter on Free Will. To znaczy rozprawa na temat wolnej woli bardzo często się mówi o wolnej woli. Że my, jakobyśmy mieli wolność postanawiania wszystkiego i o wszystkim, to jest po prostu nieprawda. Brat Darby w tym piśmie napisał, to jest stan grzechu. Stan grzechu. Człowiek wierzący jest człowiekiem zależnym. Ma maksymalny dany człowiekowi obszar wolności, ale jest człowiekiem zależnym. Wolną wolę, wolę, wolę do postanowiania wszystkiego, jak chce i o czym chce, tę wolę posiada Bóg. jedna myśl do tego wiersza ósmego aby przeciwnik był zawstydzony nie mając nic złego o nas do powiedzenia my tu mówiliśmy o tym jak się zachowywać, żeby ludzie nie mieli nic złego o nas do powiedzenia, aby dobrze mówiono ale ja myślę, że my troszkę odwróciliśmy kolejność my skupiliśmy się właśnie na tym ostatnim aspekcie, jak mamy czynić jak mamy żyć, co mamy czynić aby ludzie nie mieli nam o nas nic złego do powiedzenia. A tutaj nie tak jest napisane. Tutaj jest napisane, że twoja mowa ma być zdrowa, nienaganna, czy szczera i nienaganna, a to, że przeciwnik wtedy będzie zawstydzony, bo nie będzie miał nic złego do powiedzenia, to będzie po prostu wynikiem. Czyli naszym zadaniem, naszym celem w naszej pielgrzymce nie powinno być głównym, jak ja mam czynić, jak ja mam teraz kroki swoje stawiać, żeby Ludzie dobrze o mnie mówili. Absolutnie tutaj nie jest to napisane. Tu jest napisane, twoja mowa ma być zdrowa, nienaganna, szczera. A to, reszta będzie po prostu do tego dodana. To będzie wynikiem. I tutaj mówiliśmy też o ludziach, którzy źle mogą mówić o nas, ale tutaj jest napisane ci, którzy chcą się sprzeci sprzeciwiać. Przeciwnik. Musimy wiedzieć, że tym, który się sprzeciwia, ten, który czeka na to, aż my podamy niezdrową naukę i damy mu tylko punkt zaczepienia, jest szatan. Szatan jest oskarżycielem. I to jest napisane w Słowie Bożym. To jest oskarżyciel, który tylko czeka, żebyśmy my uchybili w swojej nauce, w swojej mowie, ażeby on mógł nam coś zarzucić. I teraz przechodząc do tego wiersza dziewiątego, jedna myśl praktyczna. Czytamy tutaj, nie czytamy tutaj takich słów. Słudzy niech będą ulegli swoim panom, którzy są dla nich dobrzy. Tak tutaj nie jest napisane. Jest napisane: Słudzy niech będą ulegli swoim panom. Bezwarunkowo. Tu nie ma podanego warunku, że tylko dobrym panom, tylko miłym panom, tylko przyjemnym panom, ale mają być ulegli swoim panom. Jest to zasada Boża, która tak musi być wykonywana. Teraz jeszcze jedna myśl do tego wiersza dziewiątego. Jeżeli czytamy o sługach w Słowie Bożym, to nie możemy znaleźć lepszego przykładu niż osoba naszego Pana Jezusa. Ten, który był doskonałym sługą. Ten, który w taki sposób pokazał swoją służbę, że jest ona nie do osiągnięcia przez nas. Kiedy widzimy Pana Jezusa w obrazie tego hebrajskiego niewolnika w drugiej księdze mojżeszowej, który mógł wyjść na wolno, miał tą możliwość, żeby wyjść wolno, przychodzi i mówi Miłuję mojego Pana, miłuję moją żonę, miłuję moje dzieci i nie chcę wyjść na wolność. To właśnie Twój Pan, Twój Zbawiciel wypowiedział te słowa. Powiedział, że miłuje swojego Pana. Jako doskonały sługa miał swojego Pana nad sobą. Był Jemu posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej, co czytamy w Nowym Testamencie. Miłuje swojego Pana, swojego Boga. Miłuje swoją żonę. Już widział wtedy oblubienicę, tak drogo kupioną. Miłuje swoje dzieci. Miłuje każdego pojedynczego wierzącego. Każdego pojedynczego wierzącego. Specjalnie dla Ciebie, oddał się w, to, w tą niewolę tak możemy powiedzieć specjalnie dla Ciebie dla Ciebie indywidualnie osobiście Pan Jezus podjął ten bój i powiedział nie chcę wyjść wolno i teraz jak sobie połączymy te rzeczy z tym miejscem i momentem kiedy Pan Jezus wisi na krzyżu i ci szydercy przychodzą i mówią jeśli jesteś Synem Bożym to stąp z krzyża stąp z krzyża i możemy sobie wtedy przeczytać te słowa, kiedy Pan Jezus mówi, ja nie chcę wyjść na wolność. Pan Jezus właśnie wtedy mógł to wyrazić, nie chcę wyjść na wolność. Przecież Pan Jezus mógł to uczynić. Pan Jezus mógł to uczynić, kiedy tylko powiedział, ja jestem, setki ludzi padły na ziemię w ogrodzie Getsemane. Czy nie mógł stąpić z krzyża? Przecież był Synem Bożym. A Pan Jezus powiedział, ja nie chcę wyjść na wolność. I dzięki temu my dzisiaj jesteśmy tego owocem. Doskonały sługa. Próbujemy przerwę obiadową teraz. my pieść z panem umierać dla niego żyć 120! <śmiech> <śmiech> Aaaahhhh uh -oh. <laughs>